Nie. Mm -hmm. Oh uh -huh. bo Ty właśnie jesteś Stwórcą wszystkiego i nic nie zostało stworzone bez Ciebie. Drogi Boże, a Twój Syn jest właśnie odbiciem Twojej chwały Ciebie samego. On był od początku on był również Tym, który stwarzał wszystko i przez którego wszystko zostało stworzone. On był Tobie tak bliski, wypełniał wszelkie Twoje pragnienia, a jednak Ty posłałeś Go na śmierć, na tą brudną ziemię obarczoną grzechem, Jesteśmy w stanie pojąć, Drogi Boże, tej miłości do nas. Jak wielka była miłość Twoja do Twojego Syna, a Ty jednak wybrałeś nas. Dziękujemy Tobie za to, że uczyniłeś to darmo, dla nas darmo, aby nas uratować od wiecznej kary. Aby nas dla siebie i Twój syn wypełnił to wszystko, Twoje zamęczenia, Twoje odwieczne postanowienia, objawił w zupełności Twoją miłość. I po tym wszystkim, co się stało na tej ziemi, kiedy dokonał tego cudownego dzieła, wziąłeś go do siebie teraz jest po Twojej prawicy. Dziękujemy Tobie za to, że możemy dzisiaj Jego uwielbiać, przypominać sobie Jego śmierć, ale również, że On jest tym, przez którego możemy Ciebie uwielbiać, drogi Boże, za ten ratunek dany nam, na który nie zasłużyliśmy. Amen. Amen. Thank sure. Pamiętajmy z listu do Hebrajczyków.